Po tych sukcesach Fryderyka jeszcze bardziej rzucał się w oczy fakt, że starszy odeń Zygmunt nie miał żadnego zaopatrzenia. Olbracht, pomimo że, jak pisał do Aleksandra, odziedziczył po ojcu same długi, to jednak wyznaczył bratu stałą pensję zabezpieczoną na cłach poznańskich i żupach krakowskich. Nieraz snuto zupełnie fantastyczne projekty, co do dalszych losów królewicza. Liczono więc, że zostanie królem Szwecji. Matka marzyła, aby na podstawie jej praw otrzymał od Maksymiliana Habsburga Austrię, a bracia planowali osadzić go w charakterze księcia w Mołdawii. Ze wszystkich projektów ten ostatni był najbardziej realny. Omawiano go więc na zjeździe Jagielonów w Lewoczy, na terenie obecnej Czechosłowacji, w którym wzięli udział Władysław, Jan Olbracht, Zygmunt i Fryderyk. Aleksander przybyć nie mógł, a z nieznanych przyczyn nie udała się tam także Rakuszanka. Był natomiast obecny szwagier Jagiellończyków, Hohenzollern, mąż Zofii. Przyjechał on przedtem do Krakowa, dzięki czemu Elżbieta poznała swojego zięcia. Władysław wyjechał na spotkanie Olbrachta i powitanie braci było ogromnie serdeczne. Obaj płakali ze wzruszenia. Obrady toczyły się w wielkiej tajemnicy. Dotyczyły one wspólnego działania, m.in. planowanej wyprawy mołdawskiej. Poza tym odbyło się wiele uczt i turniejów. Na zakończenie spotkania Fryderyk odprawił solenne nabożeństwo. Zaopatrzenie Zygmunta stało się jedną z przyczyn podróży królowej matki na Litwę. Drugą był ślub Aleksandra z moskiewską księżniczką Heleną. Po długich pertraktacjach odbył się on 15 lutego 1495 roku. Trudności związane były z faktem, że na żądanie swego ojca Iwana III, Wielka księżna litewska miała pozostać prawosławną, co zresztą odpowiadało jej osobistym przekonaniom religijnym. Fakt ten oburzył Elżbietę, która od początku była stanowczo przeciwna planowanemu małżeństwu. Jednak bracia, a zwłaszcza Olbracht, namawiał Aleksandra do poślubienia córki groźnego sąsiada. Helena była pierwszą synową Rakuszanki. Celem wizyty było kurtuazyjne odwiedzenie młodej pary i podjęcie próby, czy nawrócenie opornej nie jest możliwe. Kulowa odbyła tę podróż z obiema niezamężnymi córkami oraz Fryderykiem. Do Wilna przybyli pod koniec lutego, a wracano w pierwszych dniach kwietnia. Matka prawdopodobnie wkrótce zdążyła się zorientować, że Aleksander jest szczęśliwy ze swoją piękną i łagodną żoną. Niemniej Elżbieta prawdopodobnie pałała nienawiścią do synowej, skoro Kalimach starał się ją przekonać, aby niepotrzebnie nie psuła stosunków. Presja wywierana na wielką księżnę, mająca ją skłonić do porzucenia wiary ojców, nie dawała wyników. Znany jest pewien incydent, który zaszedł między paniami. Teściowa poleciła Helenie, aby ją odprowadziła do kościoła, co ta uczyniła. Zatrzymała się jednak u progu i nie chciała wejść do środka, pomimo oskarżeń o nieposłuszeństwo. Niepowodzeniem zakończyły się również wysiłki, aby Zygmuntowi w charakterze zaopatrzenia przyznać księstwo kijowskie. Ideę tę bardzo popierał Olbracht. Aleksander w tej sprawie dawał matce odpowiedzi wymijające, pozostawiając decyzję Sejmowi Litewskiemu, który nieco później propozycję królowej zdecydowanie odrzucił. Doprowadziło to do pewnych napięć pomiędzy braćmi i wielki książę prosił nawet listownie matkę, aby nie dopuściła do jakichś gwałtownych wystąpień Zygmunta. Częściowym wyrównaniem obu wileńskich niepowodzeń była jednak wielka przyjemność, jaka spotkała królową w powrotnej drodze. Wtedy właśnie z Rzymu nadszedł kapelusz kardynalski, który został uroczyście wręczony Fryderykowi 7 kwietnia w kościele parafialnym w Radomiu przez Jana Szklarczyka, prowincjała Bernardynów. Nieco później Elżbieta podarowała synowi z tej okazji wspaniałe berło roboty Marcina, Marcińca. Wkrótce po powrocie matki z Litwy... Olbracht rozpoczął pertraktację w sprawie małżeństwa królewny Barbary słynącej z tego, że była najbardziej pobożna ze wszystkich córek rakuszanki. Narzeczony, 24-letni Jerzy Saski, był księciem Rzeszy, a więc spełniał podstawowy warunek stawiany przez Elżbietę starającym się o ręce jej córek. Posag Barbary, jak i starszych królewien, wynosił 32 tysiące. Należy pamiętać, że żadnemu z w pieniądze te nie zostały wypłacone we właściwym terminie. Także dopiero Zygmunt Stary wiele lat później spłacił szwagrów i siostrzeńców. Ślub młodych odbył się 21 listopada 1496 roku w kościele św. Tomasza w Lipsku. Po wyjeździe Barbary zaczęto swatać także najmłodszą jagielonkę Elżbietę z Joachimem Hohenzollernem, synem elektora Jana Cicerona. I on także był księciem Rzeszy. Jednak pertraktacje te nie dały wyniku. Niektórzy sądzą, co nie jest jednak pewne, że główną przeszkodę stanowiły silne więzi emocjonalne łączące matkę z tą właśnie córką. Z chwilą wydania za mąż prawie wszystkich królewien coraz bardziej uwidaczniał się fakt, że z wyjątkiem Aleksandra pozostali synowie dotąd nie byli żonaci. Najstarszy miał w tym zakresie poważne kłopoty. W roku 1476 poślubił on per procura... Barbarę Hohenzollern, wdowę po księciu Głogowskim. Z niejasnych przyczyn małżonka jednak do niej nie przybyła, także nigdy jej nie zobaczył. Pomimo, że związek ten nie został przez Kościół rozwiązany, Władysław uległ presji wdowy po Korwinie i ją także poślubił. Przez kilka tygodni, przed swą wizytą u Beatrycze w Ostrzychomiu, najstarszy Jagieleńczyk był nietypowym bigamistą, który posiadając jednocześnie dwie żony, nie skonsumował żadnego małżeństwa. Później Beatrycze wróciła do Neapolu, a 7 kwietnia 1500 roku papież Aleksander VI unieważnił oba śluby, gdyż pierwszy był non consumatus, a drugi stanowił bigamię. W grudniu 1499 roku Zygmunt i Fryderyk spotkali się z najstarszym bratem w Preszburgu. Byli tam wówczas posłowie francuscy proponujący Jagiellonom antychabsburskie porozumienie, i umocnienie go wydaniem królewnej Elżbiety za księcia francuskiego i poślubieniem przez Władysława Jolbrachta księżniczek francuskich. W następnym roku w budzie zawarto przymierze francusko-węgierskie, a obecność marszałka Kmity sygnalizowała chęć przystąpienia Polski do tego sojuszu. Jednocześnie królowa Anna Bretońska przysłała portrety dwóch swoich kuzynek, Anny i Germany, które po matce były wnuczkami królewny Małgorzaty narzeczonej brata Rakuszanki, Władysława Pogrobowca. Podobno najstarszy Jagiellończyk długo oglądał oba wizerunki, zanim wybrał pierwszą. Germain przeznaczono dla Olbrachta, jednak śmierć tego króla uniemożliwiła dalsze pertraktacje. Natomiast plany Władysława zostały zrealizowane. W marcu 1502 roku w Blua podpisano umowę małżeńską. 12 lipca 1502 roku Władysław wysłał posła Zygmunta Zantaja, aby oficjalnie poinformował matkę i Aleksandra o zamierzonym ślubie, na którym z rodziny był obecny tylko królewicz Zygmunt. Nieco wcześniej Elżbieta spotkał cios zupełnie nieoczekiwany. Przygotowując się do wojny z krzyżakami, Olbracht latem 1501 roku przybył do Torunia. Tam, tknięty paraliżem, utracił mowę, a wkrótce potem, 17 czerwca 1501 roku, zmarł, przeżywszy niewiele ponad 40 lat. Pogrzeb odbył się 26 lipca w Krakowie. Matka miała wówczas 65 lat. Pomimo przygnębienia spowodowanego śmiercią ulubieńca, Elżbieta śledziła przebieg rozpoczynającej się lekcji. Głównym kandydatem był kolejny syn, Aleksander, dotychczas wielki książę litewski, oczekujący wyników elekcji w pogranicznym Mielcu. Miał on jednak rywala w osobie Zygmunta, który w liście z 3 lipca zgłosił Fryderykowi swoją kandydaturę. Wkrótce młodszego z braci poparł Władysław Jagiellończyk. Natomiast kardynał Fryderyk stanął po stronie starszego. Być może na tę decyzję wpłynęła nadzieja, że rola jego wzrośnie bardziej wówczas, gdy królem zostanie wielki książę litewski, zajęty toczącą się aktualnie wojną z Moskwą. W każdym razie kardynał prymas, zebrane w roku 1500 kościelne pieniądze z jubileuszu, przeznaczył na pokrycie kosztów elekcji Aleksandra. On też zapewnił bratu poparcie królowej matki, którą wielki książę bezpośrednio i za pośrednictwem Fryderyka gorąco i pokornie zapewniał o oddaniu i własnym, i żony. W rezultacie korony otrzymał Aleksander, choć postawiono mu bardzo ciężkie warunki, znacznie ograniczające władzę królewską. Władysław miał później żal, że brat zrzekł się nawet dziedzicznych praw Jagiellonów do Litwy. Nowy król przybył początkowo bez małżonki. Zabiegał o jej koronację, co jednak okazało się niemożliwe, gdyż nie była katoliczką. Aleksander wjechał na Wawel 28 listopada. A 12 grudnia 1501 roku kardynał Fryderyk w asyście arcybiskupa Lwowskiego oraz biskupów Poznańskiego, Płockiego i Warmińskiego włożył mu koronę na skronie. Z rodziny była obecna tylko matka, która od tego czasu lubiła podkreślać, że urodziła trzech królów. Zygmunt przyjechał z tygodniowym opóźnieniem, lecz trafił jeszcze na uczty i turnieje odbywające się z okazji koronacji. Rakuszanka wpłynęła na to, że bracia prowadzili rokowania w serdecznej atmosferze. 2 lutego wjechała do Krakowa królowa Helena, witana bardzo uroczyście. Później królowa matka musiała ze zgrozą obserwować, jak na Wawelu duchowni nowej pani odprawiali prawosławne nabożeństwa. Niemniej nie jest wiadomo, żeby pomiędzy teściową i synową dochodziło do jakichś scysji. Nowy król otaczał matkę równym szacunkiem, jak czynił to Jan Olbracht. Królowa wdowa zajmowała te same apartamenty i zgromadziła wokół siebie oddany sobie dwór. Ochmistrzynią jej była Barbara Stęczyna Rapsztyńska. Z dam znane są nazwiska dwóch, Małgorzaty Kostrzeckiej i faworyty Rakuszanki Joanny Piekarskiej. Kanclerz Elżbiety Latalski cieszył się jej dużym zaufaniem. W życiu starej monarchini dużą rolę odgrywał lekarz Jan Lieberhand, Niemiec pochodzący z Gdańska. Podobnie Niemcem był zaufany kuchmistrz. Syn starał się spełniać życzenia matki. Na jej wniosek mianował Jana Latalskiego, ojca kanclerza królowej, kasztelanem gnieźnieńskim, a nieco później księdza Jana Targowickiego, zaufanego powiernika królewiczów Kazimierza i Fryderyka, biskupem krakowskim. Za wstawiennictwem Elżbiety nie odebrał też Stanisławowi Halickiemu kasztelanii lwowskiej, co pierwotnie miał zamiar uczynić. Wszystko przemawia za tezą, że z biegiem lat sytuacja finansowa monarchini uległa zasadniczej zmianie. Zastawiająca niegdyś swoje suknie rakuszanka teraz mogła czynić bardzo kosztowne fundacje, choć dwór nadal zalegał z wypłaceniem posagów królewną. Pomimo uległości Aleksandra w jednej sprawie pomiędzy matką i synem doszło do konfliktu. Król, mąż prawosławnej księżniczki, chciał wydać swą siostrę Elżbietę, za prawosławnego władcę Mołdawii. W styczniu 1505 roku o rękę Kolemny poprosił hospodar Bogdan, ofiarowując w zamian za to małżeństwo zwrot zagarniętego Polsce pokucia, ulgi dla katolików na swych ziemiach oraz sojusz specjalnie cenny w okresie częstych najazdów tatarskich. Propozycje te były wyraźnie korzystne i w związku z tym Sejm w Radomiu poparł ofertę mołdawską. Później małżeństwo to zalecił także papież. Jednak stanowczy zdecydowany opór matki uniemożliwił te projekty. Poglądy Elżbiety na ten mariaż podzielał także Zygmunt, który, zostawszy królem, nie tylko zerwał wszelkie rokowania, ale nawet wycofał od Bogdana listy z obietnicami Aleksandra w sprawie wydania siostry. W tym okresie matka zaczęła myśleć o wyposażeniu swej ulubienicy. Po pierwsze sama przekazała jej 8 kwietnia 1505 roku korczyn, wiślicz, żarnowiec i kilka innych kompleksów dóbr oprawnych. Co więcej, Rakuszance udało się 16 kwietnia uzyskać przez Sejm Radomski zatwierdzenie tego aktu. Poza tym skłoniła króla, aby i on wyposażył siostrę. 6 listopada 1504 roku Aleksander zapisał kulewnie do końca życia lub do zamąż pójścia, użytkowanie dochodów ze starostwa radomskiego i szereg kluczy oraz zapewnił jej dożywotnie korzystanie z domu na Wawelu, który zajmowała matka. Jako uzasadnienie swojego zapisu podawał, gdyż najjaśniejszej pani i rodzicielki naszej sprawiedliwym i godnym prośbom nie uczynić zadość byłoby bezbożnym. Częściowo ruszyła z miejsca także sprawa zaopatrzenia Zygmunta. Od roku 1499 przebywał on głównie na Węgrzech, gdzie Władysław przydzielił mu najpierw księstwo Głogowskie, później także Opawskie, a wreszcie powierzył zarząd Łużyc. Starał się jednak na próżno w Polsce o namiestnictwo w Prusach Królewskich, na co Aleksander wyraził zgodę dopiero przed samą swoją śmiercią. Wcześniej nadał mu tylko kilka starostw. W roku 1501 Elżbieta ukończyła 65 lat. Wychowana w estetyce i światopoglądzie średniowiecznym, na początku XVI wieku dwukrotnie stała się uczestnikiem wydarzeń związanych z zupełnie nowymi prądami odrodzenia i humanizmu. Uderza fakt, że potrafiła wówczas zaakceptować całkiem nieznane sobie formy i pojęcia, z którymi zetknęła się w związku z budową nagrobka króla Olbrachta i opracowaniem traktatu o wychowaniu przeznaczonym dla jej oczekiwanego wnuka. W roku 1503 królowa rozkazała przebudować dotychczasową kaplicę Bożego Ciała, w ten sposób, żeby dla szczątków syna wydzielić nową. 19 października wyznaczyła fundusz na jej utrzymanie i obdarzyła kościelnym sprzętem z herbami Polski i Habsburgów. Styl tej kaplicy był późnogotycki. Następnie kazała w niej wznieść tumbę z tradycyjnie ujętą postacią Olbrachta, wykonaną prawdopodobnie przez któregoś z uczniów Stwosza. Jednak przypuszcza się, że w tym okresie przyjechał z jedną ze swoich wizyt Zygmunt i zaproponował, aby dalszą część grobu wykonać na podstawie nowych wzorów. W tym celu królewicz sprowadził Franciszka Włocha, który najpierw zaprojektował, a później wykonał niszę w formie łuku triumfalnego, dziś uważaną za najwcześniejszy zabytek sztuki renesansu w Polsce. Uderza, że wychowana w estetyce gotyku królowa... Mogła zaakceptować to zupełnie jej nieznane rozwiązanie. Drugim wydarzeniem jest traktat o wychowaniu ujęty w formie wskazówek udzielanych przez Rakuszankę swemu synowi Władysławowi Węgierskiemu, oczekującemu właśnie pierwszego potomka. Słyszę, synu najukochańszy, że Anna, małżonka twoja, rychło ci urodzi małego Kazimierza. W związku z tym Kulowa zaleca przyszłemu wnukowi naukę przedmiotów klasycznych, ale bez zaniedbywania religii, bo trudniej o dobrego księcia niż o uczonego. Należy troszczyć się, żeby nie był on lubieżny, leniwy i łakomy, a powinien stać się roztropny, wesoły i hojny. Z jej synów Olbracht łączył powagę z ludzkością. Zygmunt, choć wygląda ponuro, to jednak jest luby i uprzejmy dla wszystkich. A Aleksander wynagrodził twórcę jakiegoś poematu, płacąc po złotej monecie za każdą napisaną linijkę. Hojnym należy być zwłaszcza dla uczonych. Rozwijając wartości intelektualne i moralne, nie można zapomnieć o tężyźnie fizycznej i wobec tego oczekiwany wnuk powinien się uczyć fechtunku i konnej jazdy. Jest zdumiewające, że wiekowa monarchini mogła patronować i choćby rozumieć tak na owe czasy nowatorskim zasadom. Podobno właściwym autorem traktatu był podkanclerzy Drzewicki, jednak podkreśla się, że omawiany traktat zawiera dwa dziwne błędy. Rakuszanka została postarzona, a przy wyliczaniu liczby jej dzieci pominięto jedną królewne. Niemniej w rozprawie znajdują się różne poglądy i wypowiedzi dość charakterystyczne dla Elżbiety, takie jak wyraźny kult maryjny, zachwyt nad Olbrachtem i podkreślanie własnej wysokiej pozycji. Wyliczano, że jest wnuczką cesarza, córką, siostrą i żoną królów, a matką trzech monarchów. Przy okazji owego traktatu należy przypomnieć, że oczekiwanym dzieckiem okazał się wówczas nie chłopiec, lecz królewna Anna, oraz że kiedy Władysław doczekał się, po śmierci matki, syna, nie nazwał go, jak się ona spodziewała, Kazimierzem, lecz Ludwikiem, zgodnie z tradycją rodziny swej żony. Traktat o wychowaniu niewątpliwie wyrażał pewien problem gnębiący sędziwą monarchinie. Elżbieta, matka sześciu królewiczów, nie doczekała się wnuków Jagielonów. Spośród jej synów Aleksander był bezdzietny, Władysław miał jedną córkę, a pozostali nie założyli rodzin. Natomiast królewny posiadały liczne gromadki dzieci. Jadwiga została matką cztery razy, Zofia siedemnaście, Anna osiem, a Barbara dziesięć razy. Jednak w związku z dużą śmiertelnością żyło podówczas ogółem tylko dwudziestu sześciu wnuków i wnuczek Rakuszenki. Jedna z nich, nazwana na cześć babki Elżbietą, Zdążyła już poślubić Palatyna Reńskiego i urodziła królowej czterech prawnuków. Powstaje pytanie, jak układały się stosunki w tak licznej rodzinie. W tym zakresie można zaryzykować dwa twierdzenia. Po pierwsze, krewni kontaktowali się ze sobą rzadko, a po drugie byli na ogół sobie życzliwi, o ile nie dzieliły ich wyraźnie sprzeczne interesy. Kiedy na prośbę Iwana III Helena i Aleksander zbierali dane o niezamężnych księżniczkach, Chodziło o ewentualną narzeczoną dla następcy tronu moskiewskiego Wasyla. To uderza, jak mało na dworze polskim wiedziano o wnuczkach Elżbiety, a o księżniczkach pomorskich, córkach królewny Anny, wręcz nie potrafiono podać żadnych informacji. Podobnie król polski, pisząc do szwagra, księcia Bawarii, nie był zorientowany, że królewna Jadwiga, żona adresata, siostra nadawcy, nie żyje już od 11 miesięcy. Znacznie większe poczucie wspólnoty panowało wśród braci. Zresztą i sama królowa matka, gdy na Węgrzech urodziła się synowi Władysławowi córka Anna Jagielonka, posłała jej z Polski mamkę. Nic nie wiadomo natomiast o podobnych przejawach troskliwości w stosunku do potomków córek. Bracia na ogół byli mocniej związani z siostrami w zbliżonym wieku. Tak więc w późniejszym okresie Władysław bardzo pomagał dzieciom Jadwigi, wprowadzonych przez nie działaniach wojennych, z inną gałęzią Wittelsbachów. Podobnie Zofia przysłała Aleksandrowi z okazji koronacji własnoręcznie uszytą koszulę, a drugi jej rówieśnik Zygmunt, zostawszy królem, wiele uczynił dla swych siostrzeńców, Hohenzollernów, co stało się nawet jedną z głównych przyczyn powstania państwa pruskiego. Z sióstr mieszkających w Niemczech spotykały się czasem Zofia i Jadwiga, jednak mężowie ich należeli do wrogich obozów politycznych. Co się tyczy stosunków potomstwa do Rakuszanki, to z listów Heleny do ojca wiadomo, że ze zdaniem sędziwej monarchini liczyli się bardzo Hohenzollernowie, natomiast inni prawdopodobnie rzadko się z nią kontaktowali. Niemniej królowa zdobyła sobie powszechny szacunek jako matka, babka i prababka tak licznego potomstwa. Kiedy w ostatnich miesiącach życia Elżbiety Sejm postanowił wydać drukiem Statuty Łaskiego, to ilustracje do tej pozycji stanowiło drzewo genealogiczne Jagielonów, wyrastające z piersi Kazimierza i Elżbiety Rakuszanki. Poza dwiema małymi Elżbietami, świętym Kazimierzem i Olbrachtem, królowa przeżyła troje innych dzieci. Z córek Jadwiga zmarła w 1502 roku, a Anna w 1503. Był to w ogóle ciężki okres dla sędziwej monarchini. Jesienią 1502 roku zachorował kardynał Fryderyk. Podobno nastąpiło wówczas pogorszenie choroby francuskiej. Niewątpliwe jest tylko to, że skóra jego pokryła się licznymi wrzodami. Zimą czuł się lepiej, jednak nie słuchał zaleceń lekarskich i pił zabronione piwo. Czterokrotnie następowały recydywy, po których obserwowano poprawę, ale w czasie piątego zaostrzenia królewicz zmarł. Na wieść o chorobie brata Zygmunt przyjechał bezpośrednio ze ślubu Władysława, troskliwie przesiadywał przy łóżku Fryderyka i grał z nim w karty. Władysław i Aleksander napisali do kardynała bardzo serdeczne listy. Miechowita, informujący tyle o stosunkach między męskimi krewnymi, przemilczał zupełnie rolę matki i siostry Elżbiety. Prawdopodobnie jednak to one głównie doglądały na co dzień chorego. W każdym razie właśnie królową uczynił Fryderyk wykonawczynią swego testamentu. Najmłodszy Jagielon zmarł 14 marca 1503 roku i został pochowany pod stopniami wielkiego ołtarza katedry wawelskiej. Zgon królewicza musiał być ciężką stratą dla starej królowej. Prawdopodobnie na ten okres przypada większość fundacji sędziwej monarchini, choć dokładnych daty nie zawsze są znane. Pochodzą one z kosztowności będących własnością i samej Elżbiety i obu jej ostatnio zmarłych synów Olbrachta i Fryderyka. Najwspanialszym darem jest relikwiarz na głowę św. Stanisława, ofiarowany katedrze w roku 1504. Jest on dziełem złotnika nadwornego Marcina Marcińca, a sporządzony został ze szczerego złota ozdobionego kamieniami i perłami. Większość tych drogocenności była własnością samej królowej. Część natomiast należała przedtem do kardynała. Dawny relikwiarz fundacji królowej Zofii został obecnie przeznaczony na głowę św. Floriana. Jako wykonawczyni woli Fryderyka Rakuszanka przekazała rektorowi Uniwersytetu wspaniałe berło, które kiedyś zamówiła dla syna, katedrze krakowskiej różne kosztowności, w tym złoty krzyż podarowany zmarłemu przez matkę na prymicję, a katedrze gnieźnieńskiej cały szereg wartościowych, choć mniej wspaniałych darów. W roku 1505 Elżbieta skończyła 69 lat. Był to wiek na owe czasy sędziwy. Mało wiadomo o stanie zdrowia królowej, jednak musiała dłużej chorować, skoro Zygmunt dwukrotnie przysyłał jej ze Śląska chirurgów Włochów. Jej dolegliwości zostały przyćmione paraliżem Aleksandra, co było pierwszym zwiastunem śmiertelnej choroby monarchy. W miarę jednak jak matka dogasała, syn chwilowo powracał do zdrowia. Rakuszanka zmarła 30 sierpnia 1505 roku. W tym okresie z jej dzieci w Krakowie przebywali tylko król Polski, najmłodsza córka. W kilka dni później nadjechał w pośpiechu Zygmunt, który zdążył wziąć udział w stosunkowo skromnym pogrzebie. Matkę Jagielonów pochowano w kaplicy Świętej Trójcy, w płytkiej komorze pod Posadzką, a grup jej pokryty został płytą, którą za życia przygotowywała. Zgodnie ze zwyczajem, rzeczy pozostałe z wyprawy odesłano rodzinie, czyli w tym wypadku do Wiednia cesarzowi Maksymilianowi Habsburgowi. Po odprawieniu ostatnich egzekwii Aleksander wyruszył na Litwę gdzie w kilka miesięcy potem zmarł. Królem został wówczas Zygmunt, czwarty uwieńczony koroną syn Rakuszanki. Nie ziściły się natomiast wieloletnie skryte nadzieje Elżbiety, że pierworodny Władysław otrzyma diadem cesarski i zasiądzie na tronie swych przodków po kądzieli. Helena Moskiewska, żona Aleksandra Jagiellończyka W 1472 roku przez Niemcy... Później Morzem Bałtyckim, a wreszcie przez Inflanty, ciągnęło, omijając polskie poselstwo papieskie wiozące z Watykanu na Kreml, Zoe Paleolog na ślub z Iwanem III, wielkim księciem moskiewskim. Narzeczona pochodziła z tragicznej i zasłużonej dla kościoła katolickiego dynastii bizantyjskiej. Jeden z jej stryjów, cesarz Jan VIII, zawarł z Rzymem w 1439 roku słynną Unię Florencką kładącą kres schizmie wschodniej, a drugi, cesarz Konstanty XII, bohatersko poległ w 1453 roku w zdobytym przez Turków Konstantynopolu. Ojciec Zoe, Tomasz, utrzymywał się jeszcze przez kilka następnych lat jako książę Morei, ale i te ziemię wkrótce zajęli wyznawcy proroka. Wówczas, w 1460 roku, rodzina uciekła na wyspę Korf, a później schroniła się pod skrzydła papieża, któremu paleolog przekazał cenną relikwię wywiezioną z Konstantynopola, głowę świętego Andrzeja Apostoła. Uroczysty wjazd Tomasza do Rzymu odbył się 7 marca 1461 roku, a w tydzień później Pius II nadał mu złotą różę i wyznaczył wysokie pobory, 800 dukatów miesięcznie. Tu w Wiecznym Mieście doszły wygnańca wieści o tragedii najstarszej wnuczki Marii Królowej Bośni. W roku 1463 Turcy zdobyli jej stolicę. Ścieli męża, króla Stefana, a ją samą, zwycięski dowódca, wziął do swego haremu. Jedynie matka Marii, królowa wdowa Helena Paleolog, zdążyła uciec na Leukos, gdzie wstąpiła do klasztoru. Tomasz Paleolog zmarł 12 maja 1465 roku, słynąc do końca życia z piękności i dostojnego sposobu bycia. Poza królową Heleną miał jeszcze troje dzieci, Andrzeja, Demetriusa i Zoe, które papież po jego śmierci adoptował. O zasługach rodziny niebawem jednak zapomniano i sytuacja młodych paleologów była znacznie gorsza niż ich ojca. Najstarszy z przebywającego w Rzymie rodzeństwa Andrzej wprawdzie używał tytułu cesarskiego, ale pobory jego wynosiły zaledwie 50 dukatów miesięcznie. Zoe znajdowała się pod opieką Greka, kardynała Wisariona, słynnego humanisty. W dzieciństwie dwukrotnie ją zaręczano. Raz z rzymskim arystokratą Caraciolo, drugi raz z Jakubem Luzinianem, potomkiem łacińskich królów Jerozolimy i Cypru. Jednakże oba te narzeczeństwa zostały zerwane. Rodzina była grecko-katolickiego wyznania. Chcąc rozszerzyć swe wpływy na prawosławny dysunicki Kreml, Papież Paweł II za pośrednictwem kardynała Vissariona wyswatał księżniczkę z wielkim księciem Iwanem III, zaopatrzył w posag wysokości sześciu tysięcy dukatów i wysłał do Moskwy. Nie było do przewidzenia, że córka papieża, niemal bezwłocznie po przybyciu na Ruś, jeszcze przed spotkaniem narzeczonego, zacznie uczęszczać na dysunickie nabożeństwa, ostentacyjnie podkreślając swoje przywiązanie do prawosławia i zupełnie odcinając się od Unii florenckiej. Narzeczony Zoe, Iwan III, był wybitnym mężem stanu, który uchodził za twórcę państwa moskiewskiego. W latach jego dzieciństwa Ruś była rozbita na kilka zupełnie niezależnych dzielnic, przy czym w obrębie większości z nich istniały jeszcze wtórne, udzielne księstwa, powstałe z apanarzy młodszych synów panujących. W dodatku całość ziem stanowiła lenno tatarskie, choć w drugiej połowie XV wieku w dużym stopniu już faktycznie odzyskała niezależność. A w rezultacie podbojów Giedymina, Olgierda i Witolda, wschodnie granice Litwy sięgały prawie pod Moskwę, gdyż nawet Nowogród, Wielki, Twer i Riazań okresowo znajdowały się w strefie wpływów Jagielonów. W chwili ślubu z Zoe Iwan miał jednakże już za sobą pierwsze osiągnięcia w podjętym dziele tzw. zbierania ziem ruskich. Ślub wielkiego księcia z Greczynką odbył się w cerkwi na Kremlu, 2 listopada 1472 roku. W półtora roku potem urodziła się pierwsza córka, żyjąca zaledwie 25 miesięcy, a dopiero 19 maja 1476 następna, nazwana Heleną. Wiadomo, że poród odbył się nad ranem i że ojciec zajęty zdobywaniem Wielkiego Nowogrodu był wówczas poza Moskwą.